Rozdział 26. Niewierzący przekonują wielu członków Kościoła do popełniania grzechów. Alma pyta Pana, jak ma postąpić z grzesznikami. Ci, którzy się nawrócą i zostaną ochrzczeni, otrzymają przebaczenie. Członkowie Kościoła, którzy zgrzeszywszy, nawrócą się i wyznają swe grzechy przed Almą i przed Panem, otrzymają przebaczenie. W innym wypadku nie będą więcej zaliczeni do Kościoła i ich imiona zostaną wymazane. I pośród młodego pokolenia było wielu, którzy nie rozumieli słów króla Beniamina, ponieważ byli małymi dziećmi, gdy przemawiał do swego ludu i nie wierzyli w tradycje swych ojców. Nie wierzyli w to, co powiedziano o zmartwychwstaniu umarłych, ani też nie wierzyli w przyjście Chrystusa. Z powodu swej niewiary nie mogli zrozumieć słowa Bożego, ich serca były więc na nie nieczułe. I nie chcieli być ochrzczeni i przystąpić do kościoła Stanowili odrębną grupę ze swymi wierzeniami i na zawsze pozostawali w przyziemnym i grzesznym stanie Albowiem nie chcieli zwracać się do Pana swego Boga I podczas panowania Mosjasza było ich mniej niż połowa ludu Boga Jednak z powodu waśni pośród braci stali się bardziej liczni Albowiem swymi pochlebstwami zwiedli wielu spośród tych, którzy byli w kościele i przyczynili się do popełniania przez nich wielu grzechów, stało się więc konieczne, aby ci, którzy grzeszyli, a należeli do kościoła, zostali napomnieni przez kościół. I stało się, że nauczyciele przyprowadzili ich i wydali kapłanom, a kapłani przyprowadzili ich przed Almę, który był wyższym kapłanem i król Mosjasz nadał Almie władzę nad kościołem. I Alma nie wiedział o nich, lecz było wielu świadków, którzy świadczyli przeciwko nim. Stawali i świadczyli wiele o ich wykroczeniach. Jak dotychczas nic takiego nie zdarzyło się w kościele, dlatego Alma był niepewny, co powinien uczynić i zarządził, aby zaprowadzono ich przed króla. I powiedział królowi, oto przyprowadziliśmy do ciebie wielu ludzi oskarżonych przez swych braci. Zostali oni pojmani, gdy popełniali różnego rodzaju wykroczenia i nie chcą się nawrócić. Przywiedliśmy ich więc do Ciebie, abyś mógł ich osądzić według ich przestępstw. Ale król Mosjasz powiedział Almie, nie będę ich sądził. Wydaję ich w Twoje ręce, aby zostali osądzeni. I Alma był znowu niepewny, co czynić. Dlatego poszedł i pytał Pana, co powinien uczynić w tej sprawie, bowiem bał się, że źle postąpi w oczach Boga. I stało się, że gdy otworzył całe swe serce przed Bogiem, doszedł go głos Pana. Błogosławiony jesteś, Alma, i błogosławieni ci, którzy zostali ochrzczeni w wodach Mormon. Jesteś błogosławiony z powodu Twojej wielkiej wiary, opartej tylko na słowach mego sługi, Abinadiego. I błogosławieni są Twoi z powodu ich wielkiej wiary opartej tylko na tym, co im powiedziałeś. Błogosławiony jesteś, ponieważ ustanowiłeś pośród tego ludu Kościół i zostaną oni wzmocnieni i będą moim ludem. Błogosławieni są ci ludzie, którzy pragną nosić moje imię, albowiem zostaną przyzwani moim imieniem i są oni moimi. I ponieważ Pytałeś mnie o grzeszników, jesteś błogosławiony, jesteś moim sługą i zawieram z Tobą przymierze, że będziesz miał życie wieczne. Będziesz mi służył, pójdziesz w moim imieniu i zgromadzisz moje owce. Ten, kto będzie słuchał mego głosu, będzie moją owcą. Jego przyjmiesz do kościoła i ja go również przyjmę. Albowiem to jest mój Kościół i kto jest ochrzczony, zostaje ochrzczony dla nawrócenia się. I kogo przyjmiecie, będzie wierzył w moje imię i temu chętnie przebaczę. Albowiem to ja biorę na siebie grzechy ludzi, to ja ich stworzyłem i to ja przyznaję miejsce po mojej prawicy temu, który wierzy do końca. Moim imieniem zostaną oni przyzwani i jeśli mnie znają, wystąpią naprzód i na zawsze będą mieli miejsce po mojej prawicy. I stanie się, że gdy zabrzmi druga trąba, ci, którzy nigdy mnie nie znali, wystąpią i staną przede mną. Wtedy poznają, że jestem Panem, ich Bogiem, że jestem ich odkupicielem, którego odkupienia nie przyjęli. Wtedy powiem im, że nigdy ich nie znałem i odejdą wieczny ogień przygotowany dla diabła i jego aniołów. Dlatego mówię Ci, że nie przyjmiecie do mego kościoła tego, kto nie chce być posłuszny memu głosowi, albowiem w ostateczny dzień ja go nie przyjmę. I mówię Ci, idź i tego, kto zgrzeszy przeciwko mnie, osądzisz według grzechów, które popełnił. Jeśli wyzna swe grzechy przed Tobą i przede mną i nawróci się w szczerości serca, Przebaczysz mu I ja mu także przebaczę I ile razy moi będą się nawracali Będę im przebaczał wykroczenia przeciwko mnie I wy także będziecie przebaczać wykroczenia jeden drugiemu Albowiem Zaprawdę powiadam ci Że kto nie przebaczy swemu bliźniemu jego wykroczeń Gdy mówi on, że się nawraca Ten sam się potępia Mówię teraz do ciebie Idź i kto się nie nawróci, odstępując od swych grzechów, nie będzie zaliczony do mego ludu. Tego będziecie odtąd przestrzegać. I stało się, że Alma, usłyszawszy te słowa, Zapisał je, aby mógł je zachować i sądzić lud Kościoła według tych przykazań Boga. I stało się, że Alma poszedł i sądził według słowa Pana tych, których pojmano, gdy popełniali wykroczenia. I ktokolwiek nawrócił się, żałując swych grzechów i wyznając je, był zaliczony do ludu Kościoła. A ci, którzy nie wyznali swych grzechów i nie nawrócili się, żałując swych grzechów, nie byli zaliczeni do ludu Kościoła i ich imiona zostały wymazane. I Alma uporządkował wszystkie sprawy Kościoła, że znowu mieli pokój i dobrze im się działo w Kościele. Postępowali rozważnie przed Bogiem, przyjmowali wielu i ochrzcili wielu. I wszystko to Alma i jego współsłudzy kierujący Kościołem czynili gorliwie, wypełniając swe powinności, we wszystkim nauczając Słowa Bożego, znosząc wszelkie trudy i będąc prześladowani przez tych, którzy nie należeli do Kościoła Boga. Napominali swych braci i sami także otrzymywali napomnienia, każdy przez Słowo Boże, według grzechów, które popełnił. I Bóg przykazał im, aby nie ustawali, modląc się i dziękując za wszystko.